wszystkich wszystkich z coraz cieplejszego Kobe, ostatnio zrobiło się naprawdę gorąco, mieliśmy też tajfun, który przeszedł w zeszłym tygodniu i muszę przyznać, że był to pierwszy tajfun, który tak naprawdę zahaczył o Kobę. spowodował nawet trochę ze względu na no, dosyć silny wiatr, ja część tajfunu spędziłem siedząc sobie w kawiarni w centrum miasta na Sanomii, widziałem właśnie ludzi przelatujących z lewa na prawo i z prawa na lewo z parasolami wywiniętymi na na drugą stronę, no i to jest bardzo fajnie, śmiesznie wszystko, dopóki się samemu nie wyjdzie między jakieś wysokie budynki i trzeba się trzymać płota żeby nie odlecieć również ze względu na wiatr ruch pociągów w stronę Akashi został wstrzymany, więc było to trochę upierdliwe, ponieważ wszystkie pociągi jadące w tą stronę właściwie stały a większość pociągów jadących w drugą stronę była mocno opóźniona, więc ten dzień, w którym tajfun tak faktycznie przechodził było problemów trochę z komunikacją. Poza tym ze względu na tajfun, ale też tak po prostu, mieliśmy bardzo dużo deszczu przez ostatni miesiąc i pomimo, że pora deszczowa tak faktycznie powinna się zaczynać tak teraz mniej więcej, no upadało bardzo, bardzo często i dni takich naprawdę słonecznych było tylko kilka ostatnich. Poza złymi warunkami meteorologicznymi miałem też dosyć dużo rzeczy na głowie, związanych z zajęciami, ale też z własnym projektem, który zaczął nabierać jakiegoś kształtu i tempa. Udało mi się w końcu zacząć pracę nad animacją, którą będę realizował przez najbliższe kilka miesięcy. Będzie to taka krótkometrażowa animacja, około 3,5 minut, którą realizuję sam, więc nie będzie to jakieś niesamowicie zaawansowane dzieło. Ale mam nadzieję, że wyjdzie z tego coś fajnego, no i dużo się nauczę w tym procesie, ponieważ oczywiście korzystam z pomocy wszystkich możliwych profesorów na mojej uczelni, więc powinienem się czegoś ciekawego nauczyć. Udało mi się napisać scenariusz, który zresztą potem został przetłumaczony na język japoński. Zrobiłem już wszystkie szkice postaci, głównych i pobocznych, wszystkie szkice detalu, cały design otoczenia tak dalej. Zrobiłem też już cały szkic animacji. Kawałek z tego szkicu możecie sobie zobaczyć, jeżeli słuchacie podcastu na jakimś i-urządzeniu, to będzie dołączone, będą dołączone zdjęcia do pliku tym razem, więc można sobie będzie obejrzeć na iPodzie na przykład, o czym mówię, albo na iTunesie. No i jeżeli tylko ten szkic właśnie, czyli po japońsku tak zwane ekonte, taka rozpiska, a właściwie to rozryska wszystkich poszczególnych ujęć um, przejdzie wszystkie poprawki zostanie powiedzmy doprowadzone do tej finalnej takiej postaci to będę mógł zacząć tak naprawdę na czysto rysować animacje, rysować tła, rysować animację postaci i myślę, że nie wiem, tak w połowie miesiąca już będę mógł zacząć rysować faktyczną animację poza tym jeżeli śledziliście mojego bloga to widzieliście parę fragmentów ze szkicu mojego nowego komiksu, mojej nowej mangi która też do końca nie wiem października chyba musi zostać zrobiona na czysto bo jako taki scenariusz przeszedł i szkic przeszedł ocenę właśnie więc też będę powoli się zabierał do tego żeby go zacząć realizować łącznie z 40 tysiącami innych jakichś zadań i projektów, które ja chyba nie mam na biegu, więc zapowiadają się niezwykle zajęte kolejne miesiące, ale to dobrze. W międzyczasie, jeżeli chodzi o animację, udało mi się też wybrać do kina na najnowszy film animowany, który pojawił się bardzo niedawno. Jest to film autorstwa Makoto Shinkai, oczywiście nie sam Makoto Shinkai zrobił ten film, ponieważ e, robiło go całe studio, ale o tym zaraz. Makoto Shinkai jako reżyser ma, nie wiem, chyba taką modę używania najbardziej długich i skomplikowanych tytułów, jakie tylko można sobie wyobrazić. Tym razem chyba jednak przeszedł samego siebie, bo film nazywa się po angielsku e, Children who chase lost voices from deep below. Czyli jakbyśmy to na, nasz przetłumaczyli, to dzieci, które gonią głosy z głęboka bardzo. Nie wiem. Generalnie wszystkie jego filmy mają bardzo długie angielskie podtytuły i chyba dłużej tym lepiej. Ja chciałem trochę opowiedzieć na początek w ogóle o samym Makoto Shinkai'u i kto to w ogóle jest i skąd się wziął, zanim przejdę do jego najnowszego dzieła. To jest taki koleś, który został obwołany nowym Miyazakim i może coś w tym jest, generalnie on projektował gry przez jakiś czas przez dokładnie 5 lat pracował jako designer e, gier, no i jako hobby robił też takie animacje krótkometrażowe kilka ich tam zrobił, i dokładnie rzecz biorąc w 1999 on wypuścił taką animację która się nazywa ona i jej kod Sheen Haircut, jeżeli to wpiszecie na YouTubie to na pewno wyskoczy ja zresztą mam jeszcze linka do tego pod podcastem, i to był taki czarno-biały film, który w kilku wersjach tam się ukazał, generalnie około 7 minut chyba. Do którego zresztą Makoto Sienka i jego dziewczyna podkładali głosy na początku tej pierwszej wersji, więc była to taka naprawdę, nie wiem, amatorska produkcja. Ale cała sprawa w tym, że w sumie ten film wygrał dosyć dużo nagród wliczając w to w 2000 roku wygrał Doga CG Animation Contest więc no, został w pewnym sensie zauważony i kiedy Makoto Shinkai postanowił zrobić następny film w 2000 roku czyli Voices of a Distant Star Głosy Odległej Gwiazdy której natabene jest taką dosyć prostą historią, bo mamy chłopca i dziewczynę, którzy zostają oddzieleni od siebie lagiem pomiędzy jej statkiem kosmicznym, na który ona się zaciągnęła, a ziemią. Przez to wiadomości, które wysyłają do siebie za pomocą telefonu komórkowego, zajmują coraz dłużej, coraz dłużej, aż w końcu, powiedzmy, zajmuje to lata, zanim te wiadomości dotrą, tak faktycznie nie wiadomo w ogóle, czy dotrą. Makoto Shinkai dostał na ten film grant od firmy zajmującej się animacjami i komiksami, no i mógł zrobić właściwie taką pierwszą pełnometrażową animację, która była już kolorowa, miała dobre dźwięki, miała dubbing i i tak dalej. No i w sumie on odszedł z tej pracy właśnie designera gier komputerowych i zaczął się zajmować tylko i wyłącznie animacją. I w sumie przez następne kilka lat zrobił następne filmy. Między innymi właśnie bardzo, bardzo dobrze odebrany film 5 cm na sekundę który jest adaptacją opowiadań traktujących o odległości zarówno fizycznej, jak i takiej met metafizycznej trochę między ludźmi. I ten film jest naprawdę dobry. To już trzeba przyznać, jest naprawdę, naprawdę na wysokim poziomie zrobiony e, film animowany. No i oczywiście był też e, The Place Promised in Our Early Days i to generalnie a, był taki pół SF nie wiem w sumie jak to określić historia o takich dwóch kolesiach którzy budowali samolot własnoręcznie ze znalezionych tam części żeby dolecieć do takiej wielkiej wieży która była jakąś tam instalacją wojskową i chcieli zobaczyć właściwie co tam jest Następnie Makoto Shinkai sobie zrobił wakacje pojechał do, do Anglii na cały rok i wrócił niedawno w 2009 roku i zaczął robić kolejny film. Tym razem już pełnometrażowy, taki naprawdę super, wypaśny film. W tym celu założył studio, bardzo podobne do studia Ghibli, ponieważ wynajął tam sobie willę, czy, czy jakiś inny tam budynek i w tej willi zrobił, tak faktycznie studio, zatrudnił ludzi, którzy mieli właśnie zrobić ten najnowszy film. No i niedawno właśnie ten film został zakończony i ja już właśnie go obejrzałem. Jeżeli chodzi o Makoto Shinkaya i styl, w jakim on zwykle robił te swoje animacje, to jest takie coś, że w tych pierwszych animacjach i zresztą we wszystkich później też trochę jeszcze, projekty postaci i animacja postaci są na takim poziomie, powiedzmy, takim sobie. Na przykład... W w tych pierwszych filmach Voices of a Distant Star animacja postaci i projekty postaci były bardzo na bardzo niskim poziomie, a w *Shin Harakad w ogóle nie było animacji postaci generalnie jedyne co tam było, to było kresowane po zdjęciach, po filmie, który on zrobił jakiejś swojej koleżance i, i po tym filmie, że tak się wyrażę, była malowana animacja. Ale filmy Makoto Shinkaya wygrywają tłami i klimatem. To jest naprawdę niesamowite, wystarczy sobie wejść na YouTube'a i wpisać sobie właśnie na i obejrzeć parę rzeczy, które wyskoczą i od razu będzie wiadomo o co chodzi. Ja bym mógł porównać trochę ten styl z najnowszym Star Trekiem, z najnowszą ekranizacją Star Treka, jeżeli sobie przypomnicie, tam w, jak w tych scenach, gdzie oni byli w kokpicie, w tej głównej takiej sterówce statku, tam były takie niesamowite światła, bliki światła i, i bardzo dużo klimatu były robione właśnie za pomocą światła. Właśnie Makoto Shinkai w swoich produkcjach również bardzo dużo pracuje światłem i naprawdę to wszystko wygląda przepięknie. Co również właśnie widać w tej nowej animacji, czyli dzieci które gonią głosy jest bardzo głęboka, byłem w kinie i od razu powiem, że polecam. Jeżeli chodzi o stronę graficzną, to muszę dać jakieś 9 na 10. Jedynym minusem, jak dla mnie, były projekty postaci, które są strasznie stylizowane na Studio Ghibli i gdybym nie wiedział i tak zobaczył po raz pierwszy, to bym może powiedział, że to jest Studio Ghibli. Dla mnie to jest troszkę minus, mógłby Makoto Shinkai właśnie zrobić ten film trochę bardziej w swoim stylu natomiast jeżeli chodzi o historię tutaj takie małe ostrzeżenie o spoilerach jeżeli nie chcecie sobie zepsuć przyjemności oglądania tego filmu to nie słuchajcie dalej historia jest taka sobie i to nawet nie ze względu na to co opowiada tylko jak została poprowadzona po prostu pierwsza połowa filmu jest bardzo dobra jeżeli chodzi o tempo wszystko dzieje się bardzo, bardzo płynnie i pierwsza połowa filmu jest bez zarzutu natomiast druga połowa niestety jest już gorsza. Wygląda to tak, jakby wszyscy się tam nagle zorientowali, że w sumie to zostało jeszcze pół filmu tylko, a historii do opowiedzenia jest jeszcze masa, więc wszystko zostało tak jakby upchane w bardzo krótkim czasie i w szczególności zakończenie zostało bardzo, bardzo skrótowo pokazane i zostawia taki niedosyt po sobie. Więc jeżeli chodzi o historię, to film, nie wiem, dostaje ode mnie 6 na 10, w sumie polecam zarówno miłośnikom kina animowanego, jak i w ogóle miłośnikom kina. Bardzo dobra pozycja do obejrzenia. Natomiast zachęcam również do obejrzenia poprzednich filmów Makoto Shinkai, w szczególności 5 cm na sekundę, który jest bardzo, bardzo dobrym filmem. I ja go bardzo lubię. No i wszystkich pozostałych również. Co do studia Ghibli, natomiast to również są nowości. Na seansie właśnie, na którym widziałem nowy film Akoto Shinkai, widziałem również zapowiedź nowego filmu Studia Ghibli, który będzie reżyserowany przez Goro Miyazakiego, czyli syna Hayao Miyazakiego, ale został napisany przez Hayao Miyazakiego, więc można się spodziewać dosyć dobrej kombinacji, ponieważ Goro Miyazaki, jeżeli chodzi o właśnie em, reżyserowanie, rysowanie właśnie szkiców ujęć i tak dalej, jest bardzo dobry podobno, więc... No, może być coś ciekawego z tego. No i film, który jeszcze nie ma angielskiego tytułu, a po japońsku się nazywa Kokuri Kozaka Kara. ma opowiadać z tego, co wyczytałem o przygodach e, pewnej uczennicy żyjącej w latach 60 w Japonii. No i motywem przewodnim z tego, co widziałem właśnie z zapowiedzi e, będzie morze i porty i tak dalej. Więc może być bardzo ładnie i ciekawie. Niestety zapowiedzi z tego co widziałem jeszcze nie ma na YouTubach i nie wiem kiedy się w ogóle pojawi, ponieważ na stronie nawet filmu nie ma jeszcze trailera. Co ciekawe film wchodzi do Kim dosyć szybko i niespodziewanie, ponieważ już za miesiąc. No i oczywiście wbiorę się na niego i zdam wam relację. To tyle informacji ze świata japońskiej animacji. Tam się zrymowało. Zapraszam na stronę dokumentowania. komentowania i subskrybowania RSS-ów. Do zobaczenia za dwa tygodnie. Komczabar!